Dwie szklanki wody, zapowiada się bardzo suche kazanie. Dobrze być z powrotem w Kamiennej Górze. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy tutaj wypocząć kilka dni. Nie ma to jak kurort Kamienna Góra. Fantastyczne miejsce, polecam wam, polecam. Bardzo, bardzo się cieszę, że tak dużo was jest na wakacjach, a taka... Taka frekwencja w Kościele, wow. Ktoś gdzieś będzie wyjeżdżał na wakacje? Tak? Ale cieszę się, że poczekaliście, aż, aż my będziemy z Wami. To bardzo, bardzo miło. Część już wyjechała, tak? Dużo. Bo to taki sezon teraz ogórkowy. Bardzo się cieszę, że możemy być tutaj z Wami. I zapraszam, zapraszam do rozważenia Ewangelii. Łukasza. Ewangelia Łukasza, rozdział dziewiąty, od wersetu 51 do końca tego rozdziału. Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. W związku z tym wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, gdzie mieli przygotować Mu miejsce, lecz mieszkańcy nie chcieli Go przyjąć, dlatego że zmierzał do Jerozolimy. Jakub i Jan w obliczu takiej niechęci zwrócili się do Jezusa, Panie, czy mamy rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął? Lecz On obrócił się i skarcił ich. Nie wiecie, powiedział, że już nie powinniście postępować w tym duchu? Syn człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować po czym skierowali się do innej wsi. Gdy tak zdążali drogą do Jerozolimy, ktoś do niego powiedział, będę ci towarzyszył, dokądkolwiek się udasz. A Jezus mu odpowiedział, lisy mają nory, a ptaki gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy. Potem wezwał drugiego, chodź za mną. A ona to, panie, Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego Ojca. Wtedy Jezus powiedział, grzebanie umarłych zostaw umarłym, ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. Odezwał się jeszcze inny, pójdę za tobą, Panie, najpierw jednak pozwól mi pożegnać się z moimi bliskimi. Temu Jezus powiedział, ten kto przyłożył rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Mam przyjaciela, który jest wędkarzem. Ktoś wędkuje? Bo nie chcę tu obrazić za wielu ludzi. Bo ja nie wędkuję, ale on wędkuje, tak jak ty. I wziął mnie kiedyś na ryby. No i to było fatalne doświadczenie dla mnie. Fatalne dlatego, że mi jest wszystko jedno, że tak powiem rybka. Czy ta ryba pływa, czy ta ryba fruwa, czy ona pływa w tę stronę, czy do góry brzuchem. Dla mnie wszystko jedno, byleby były ładne widoki, w miarę ciepło i sympatycznie. On natomiast, oj, żeby komarów nie było, tak, on natomiast wskoczył na taki tryb, że ja się zacząłem go bać. Sprawiał wrażenie, że jeśli my tej ryby nie złowimy, to umrzemy z głodu co najmniej. Albo świat się skończy. Życie nie ma sensu bez tych ryb. W ogóle to zaczęło je na krzyczeć nawet, <grystanie> rozkazywać, rób to szybciej, tam, tu. Ja mówię, człowieku, wyluzuj. Ale widzę, że to w ogóle nie dociera do niego. Także o mało co nie straciliśmy tej naszej przyjaźni przez te, że tak powiem, głupie ryby, przepraszam. To pokazuje, jak różne nastawienie w tej sytuacji mieliśmy i to troszeczkę nam pomaga zrozumieć kontekst tej historii i tych rozmów, jakie tu mają miejsce, tych trzech krótkich rozmów z Jezusem, w których ludzie nie mogą się dogadać z Panem Jezusem. Oni mówią o jednym, On mówi o drugim. Jezus jest nastawiony na to, że idzie do Jerozolimy. Po co tam idzie? Idzie na śmierć, idzie na krzyż, idzie, aby oddać za nas swoje życie z takim sercem, z takim nastawieniem udaje się w tę podróż. To jest ostatnia podróż Jego życia na ziemi. On myśli tylko o tym jednym, o tym najważniejszym. Natomiast ludzie, którzy z Nim rozmawiają po drodze, o, o, o czym zaraz sobie powiemy, nie mają tego w sercu, co ma Jezus. Nadają, że tak powiem, na zupełnie innych falach. I tutaj się mijają i, i mamy takie trzy, trzy krótkie konwersacje, w których widzimy, że Nijak nie mogą się ze sobą dogadać, ponieważ ci rozmówcy myślą po ludzku, myślą z pozycji swojego ego, natomiast Jezus myśli tylko i wyłącznie o Królestwie Bożym. I to jest taka pierwsza myśl, którą chcę Wam przekazać dzisiaj, że jeśli chcemy iść za Panem Jezusem, to musimy myśleć w kategoriach Królestwa Bożego. Nie w kategoriach ludzkich, nie w kategoriach tego, co nam się podoba, jak my byśmy to widzieli, jak ja na tych rybkach chciałbym mieć wszystko ładnie, wygodnie i przyjemnie, ale w kategoriach Królestwa Bożego nie czego ja oczekuję, ale czego oczekuje ode mnie Pan Bóg. I te trzy krótkie konwersacje, te trzy krótkie rozmowy w tej historii dla mnie są po pierwsze autentyczne, tak, rzeczywiście, Spotkał Jezus po drodze pewnych ludzi i z nimi rozmawiał, ale po drugie one są też dla mnie jakimś symbolem, symbolem nas wszystkich, symbolem całego Kościoła, symbolem całego chrześcijaństwa, tego jak my reagujemy na Pana Jezusa, są symbolem naszych zmagań, naszego konfliktu między naszym ego a Królestwem Bożym. Pierwszy człowiek, z którym Jezus rozmawia, patrzy na Jezusa jak na superbohatera. Mówi, panie, ja jestem gotowy, pójść za tobą, gdziekolwiek zechcesz. Jezus patrzy na niego i z takim politowaniem, wierzę, ale to z, taką, z takim miłosierdziem, z taką dobrocią, nie z krzykiem, nie ze złością, ale tak jak to pan Jezus, tak, kochający, miłosierny, dobry, patrzy na Niego, mówi, człowieku, lisy nawet mają gdzie się schować i ptaki mają gdzie się schronić, a Ty nie wiesz tak naprawdę, jak to jest, bo ja nawet nie mam gdzie położyć głowy. I to nam pokazuje, że Jezus od razu wyczuł, o co chodzi temu człowiekowi, że ten człowiek patrzy na Jezusa jak na superbohatera, ten człowiek szuka w Jezusie sukcesu, Patrzy na Jezusa jak na kogoś, kto może dać też Jemu jakiś sukces, jakieś powodzenie. Pewnie obserwował Jezusa przez jakiś czas i widział, że Jezus zdobywa coraz większą popularność, że jest fajny, że robi fajne rzeczy, że uzdrawia, że karmi, że tak naprawdę to się opłaca przyłączyć do Pana Jezusa. Kto by nie chciał przyłączyć się do drużyny, która wygrywa? Nagle, jak nasi siatkarze wygrywają mecz za meczem, to wszyscy oglądają siatkówkę. No, może nie wszyscy, ale większość. A ty się nawróć i zacznij oglądać. Bo ja nawet noce zarywałem, żeby zobaczyć, jak to tam im pójdzie, bo kto nie chce być częścią drużyny, która wygrywa? I ten człowiek, patrząc na Jezusa, widzi w Jezusie super bohatera, ponieważ Jego nastawienie jest na sukces, On chce odnieść sukces i, i po części my wszyscy się z tym utożsamiamy, my wszyscy mamy też takie patrzenie na Pana Jezusa, oby wszystko poszło dobrze i obyśmy, obyśmy z Panem Jezusem odnieśli jak największe sukcesy. Oczywiście są też tego różne skrajności i różne odmiany, odmiany, takich postaw bardzo negatywnych, takiej Ewangelii sukcesu, która jest skrajna i niebezpieczna. Kiedyś byłem w Afryce i wpadła mi w ręce taka broszura zaproszenie na konferencję, tak jak wy tu będziecie mieć konferencję, to ja też tam czytałem jakiejś konferencji pod tytułem Odkryj anioła pieniądza. Taki ładny, kolorowy obrazek, kaznodzieja, sam wyglądał jak anioł na tym obrazku, i hasło odkryj anioła pieniądza, bo to przemieni Twoje życie, bo to Cię z wszystkich Twoich problemów uwolni, zapraszamy Cię na naszą konferencję, tam odkryjesz, na czym polega życie. Ja powiem Wam szczerze, ja nie chcę odkrywać anioła pieniądza. Ja myślę, że wystarczy nam, kiedy odkrywamy Pana Jezusa, tak? Ale oczywiście nie musimy tak skrajnie wierzyć w sukces, jak na tej konferencji, ale są też inne na nasze takie, takie, takie, takie za, za, za, zachcianki, pragnienia, żeby ten sukces mieć. My z żoną lubimy czasem pooglądać takie seriale kryminalne, szczególnie moja żona, ja tak przy niej już, tak do towarzystwa. I takie, wiecie, kryminalne zagadki, Nowego Jorku, Las Vegas. Znacie to? No i to jest fajne w tym, że Jakkolwiek by była skomplikowana sytuacja w tym odcinku, jakie problemy tam mają, jaka trudna jakaś sprawa, to ja zawsze mówię do mojej żony, ale oni są mądrzy. Oni są tacy mądrzy, bo oni zaraz to wszystko rozwikłają, oni to rozwiążą. Oni dojdą do tego, kto tak naprawdę jest tym zabójcą i oczywiście wszystko się zawsze dobrze kończy. Na końcu jest zawsze ten sukces, to, to, to właśnie to poczucie sukcesu, tak? To, to, tego zwycięstwa, to gdzieś to człowiekowi towarzyszy, ale powiem wam, że, że to nie jest do końca Królestwo Boże. Jezus daje taką zadziwiającą odpowiedź, która burzy ten cały obraz w tym człowieku, który tak dąży do tego sukcesu. Jest taka baśń o pewnym cesarzu, który chciał następcę tronu znaleźć. No i nie tylko spośród swoich dzieci, ale szersze grono zaprosił młodych ludzi, młodych adeptów, młodych kandydatów na cesarza, na tron cesarski. Zaprosił ich do swojej sali tronowej i mówi jeden z was zostanie moim następcą. Macie jedno zadanie do wykonania, ten, kto to zadanie dobrze wypełni, zostanie moim następcą, zostanie cesarzem. Mianowicie każdemu z was daje Jedno ziarenko. To ziarenko posadzicie do doniczki i przyjdziecie do mnie za kilka miesięcy i pokażecie, co wam wyrosło z tego ziarenka. Po tym ja ocenię i zadecyduję, kto z was zostanie cesarzem. A więc każdy otrzymał to ziarenko, poszli do swoich domów, zasadzili to w swojej doniczce, no i jeden z nich tak patrzy, zasadził, podlewa i nic, nic się nie dzieje. Tydzień, dwa, trzy, podlewa to, zagląda, nie ma nic. Kontaktuje się tam z innymi już, a inni już tam, coś tam im wykiełkowało, coś im tam rośnie, już się chwalą, już się cieszą, już są zadowoleni, a on patrzy, nic. Minął miesiąc, drugi, trzeci, nic. No chłopak już nie może spać po nocach, inni już mają wielkie kwiaty, piękne rośliny, a u niego nic. W końcu przyszedł czas, aby wrócić do cesarza z tymi doniczkami, wrócili, każdy przyniósł piękne, jakieś tam okazałe drzewko, roślinę, a ten przyszedł z pustą doniczką. I tak się chowa z tyłu, żeby go inni nie widzieli, żeby go cesarz nie zobaczył, że on nic tam nie ma, ale cesarz tak pilnie obserwuje, patrzy, ogląda te rośliny, ogląda, ogląda i wypatrzył go tam i mówi, o, chodź tutaj, chodź tutaj z tą pustą doniczką. A ten taki zawstydzony już myśli, jak ja się tu wytłumaczę, co ja nie tak zrobiłem? I cesarz mówi, to jest mój następca, to jest cesarz. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wszystkim wam dałem nasiona, które nie są w stanie wykiełkować. To były nasiona martwe, nie mogły wykiełkować, ale tylko jeden z was był na tyle uczciwy, żeby nie podmienić nasionka, bo wszyscy zobaczyliście, że wam nic nie rośnie, a więc wszyscy zakombinowaliście, bo za wszelką cenę chcieliście osiągnąć sukces. Byliście tak nastawieni na sukces, że nie mogliście przeboleć, że nic wam nie rośnie i podmieniliście nasionka, żeby pokazać, że jednak wy też coś potraficie. Tylko ten jeden okazał się uczciwy i przyszedł z tym, co mu dałem. I wiecie, to... to, to to pragnienie sukcesu to jest dzisiaj w ogóle wszędzie, to jest wszędzie. My dzisiaj żyjemy w kulturze sukcesu, my jesteśmy otoczeni suk kulturą sukcesu, społeczeństwem nastawionym na, na, na sukces, cokolwiek nie robimy, gdziekolwiek nie idziemy, każdy mówi i myśli o sukcesie, sukcesie za wszelką cenę, nawet za cenę zamienienia tych nasionek, po to tylko, żeby pokazać, że mi też coś wychodzi. I to też nie omija Kościoła. Ja zauważam w Kościele również takie parcie na sukces, jakiego nie było kiedyś wcześniej. Z tego się rodzi rywalizacja. A rywalizacja zabija, rywalizacja niszczy. Jeden z, z pisarzy chrześcijańskich y, napisał kiedyś najbardziej ze wszystkiego w życiu wystrzegaj się jednej rzeczy. Mianowicie wystrzegaj się sukcesu, bo jeśli nauczysz się, że tylko odnosisz sukcesy, to prawdopodobnie zmarnujesz swoje życie. Nigdy nie dojdziesz do tego, kim tak naprawdę jesteś, sukces przysłoni ci rzeczywistość, sukces cię wprowadzi w wir rywalizacji i sukces sprawi, że nigdy nie staniesz się sobą bo zawsze będziesz podmieniał te ziarenka. Dla sukcesu zrobisz wszystko, żeby być na topie, zamiast być sobą. A być sobą, to czasem oznacza przynieść pustą doniczkę przed Pana Jezusa i powiedzieć, taki jestem, Panie. Taki jestem, w tym momencie taki jestem i nie ma się czego wstydzić, i nie ma się czego obawiać, bo Bóg tak mnie skonstruował i taki jestem. I Jezus mówi, że on czasem też chodzi z pustą doniczką, on czasem też nie ma gdzie głowy położyć. Sukces nie może być najważniejszą rzeczą w życiu, kochani, bo to nie jest Królestwo Boże. Ja byłem w szkole biblijnej w Kanadzie w 87 roku, w 88, 9 koń, końcówka lat 80. I to był czas, kiedy zaczęli upadać znani pastorzy i ewangeliści. Może nie będę wymieniał nazwisk, bo to nie ma znaczenia i nie o to chodzi. Ale zaczęła się fala upadku znanych ludzi, mężów bożych. Zaczęli upadać w różne grzechy i ich służby się zaczęły walić. I tak się zaczęło pod koniec lat 80. i tak to trwa do dzisiaj. Jednym z powodów, dla których tak jest, moim zdaniem, z mojej analizy jednym z powodów jest rywalizacja i dążenie do sukcesu. Czego efektem po latach jest totalne wypalenie, totalne przemęczenie, załamania nerwowe, bo nikt nie jest w stanie normalnie funkcjonować, jeśli myśli tylko o sukcesie. Nikt nie jest w stanie normalnie żyć, normalnie pracować, mieć normalne rodziny, małżeństwa, zbory, kościoły, jeśli tylko myśli o sukcesie. I ja się obawiam, że my możemy w Polsce obserwować podobne rzeczy za ileś lat. Dlatego, że widzę, że coraz więcej zborów, zamiast współpracować, to rywalizuje ze sobą. Rywalizuje o liczby o sukcesy, o wymierne efekty. Ile ludzi chodzi do Ciebie? Ile ludzi w tym roku ochrzciliście? Jakie macie budżety? Ile macie metrów kwadratowych? I zamiast ważyć serca, to liczymy głowy. A kiedy liczymy głowy, to wpadamy w wiry rywalizacji i dążenia do sukcesu za wszelką cenę. I zaczynamy nawet podmieniać doniczki, byleby tylko pokazać, że coś mamy. I skutkiem tego w Ameryce jest fala upadków liderów, fala upadków, bez końca któryś w coś upada. I obawiam się, żebyśmy tego samego nie przeżywali w Polsce za jakiś czas, bo obserwuję młode pokolenie liderów, pastorów i nie zazdroszczę im tej presji odniesienia sukcesu, nie zazdroszczę im. Ale nie na tym polega Królestwo Boże. Więc pierwszy z nich był nastawiony na sukces. Drugi przychodzi, rozmawia z Jezusem, właściwie Jezus go pyta i mówi, chodź za mną, a on mówi, dobrze, ale pozwól mi najpierw zająć się moim ojcem, aż do jego śmierci. Więc drugi mówi, tak, tak Jezu jestem, ale... Chciałbym, żebyś był dodatkiem do mojego dobrego życia, które mam. Pierwszy widzi o Jezusie super bohatera, drugi widzi w Jezusie dobry dodatek do tego, co już posiada. Dobrze, Jezu, mogę Cię wziąć do mojego życia, albo mogę nawet iść za Tobą, ale niech inne sprawy mojego życia pozostaną tak, jak są. Czyli moje sprawy rodzinne, zawodowe, społeczne, jakiekolwiek tam są, pozwól, żeby to zostało tak, jak jest, a do tego dołożę jeszcze Ciebie. Tak, staniesz się kolejną ozdobą na choince mojego życia. Dołożę Cię do tego, co już mam. Tak, Jezus na wszelki wypadek. Są w Indiach takie świątynki, w których oprócz wielu innych bóstw jest Pan Jezus też. I taki, taki wyznawca hinduizmu może sobie też do Pana Jezusa się pomodlić, bo może Pan Jezus też coś pomoże, oprócz tych innych bogów, to i Pan Jezus, no czemu nie? Jak wybieraliśmy się tutaj do Was, to pakowaliśmy nasze rzeczy, no i co? No trzeba, też trzeba wziąć coś, coś cieplejszego, jakąś bluzę, jakąś kurtkę, no nie wiadomo, jaka będzie pogoda, a tak jak dzisiaj na przykład i tak to czasem ludzie pakują Pana Jezusa do swojego życia tak na wszelki wypadek, taka ciepła kurteczka na wszelki wypadek. Może Pan Jezus się też przyda kiedyś. Żyję sobie normalnym swoim życiem, robię to, co zawsze robiłem, opiekuję się tym Ojcem, jak się opiekowałem, ale do tego dołożę jeszcze sobie Pana Jezusa tak na wszelki wypadek. I Pan Jezus mówi, to tak nie jest, Królestwo Boże tak nie działa. Zostaw te rzeczy innym ludziom, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeśli chcesz żyć z Jezusem i, i żyć tą mentalnością Królestwa Bożego, to należy pewne rzeczy zostawić, aby poświęcić się dla Pana Jezusa, tak? Nie tylko dokładamy Jezusa do, do tego wszystkiego, co już i tak mamy, ale rezygnujemy z pewnych rzeczy dla Jezusa. Zostawiamy pewne sprawy, dla Jezusa. Jezus mówił w jednym miejscu, że nawet trzeba pozostawić czasem swój dom czy swoich bliskich, po to, aby iść za nim i służyć Jemu. Pierwszy był nastawiony na sukces, drugi z nich był nastawiony na komfort życia, na wygodę życia. Dołożę Jezusa do tego, co mam. I my też wszyscy możemy się z tym utożsamić z taką postawą. Jak bardzo chcielibyśmy zachować to, co mamy. To, co uzbieraliśmy, to, co uciułaliśmy, zachować, a do tego dołożyć jeszcze Pana Jezusa. Tak na wszelki wypadek, taką ciepłą kurteczkę, na wszelki wypadek, jakby nam było zimno albo smutno, albo ciężko, to zawsze mamy też Pana Jezusa pod ręką, tak? I trzeci z nich rozmawia z Jezusem. Jezus też do niego mówi, chodź za mną, potrzebuje Cię, chodź za mną. A ten człowiek mówi, Panie Jezu, ale pozwól mi jeszcze pójść do mojej rodziny i pożegnać się z nimi. Jezus odpowiada, każdy, kto przykłada rękę do pługa i ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego, czyli znowu Jezus wyczuł, o co mu chodzi, wyczuł, że ten człowiek do końca nie jest zdecydowany, co chce robić i prawdopodobnie chce się poradzić swoich najbliższych, prawdopodobnie chce skonsultować swoją decyzję z innymi jest taki trochę tak, trochę tak, dla Niego Jezus, owszem, ale jakaś opcja życia, jakaś opcja. Opcja, z której w każdej chwili można zrezygnować. Można się odwrócić, zmienić kierunek, zmienić kurs, zmienić... Pójść gdzieś indziej. Panie Jezu, mogę Cię spróbować. Dla pierwszego Jezus to był taki super bohater, którego warto mieć, bo można sukces odnieść. Dla drugiego Jezus to był taki ciepły kożuszek na wszelki wypadek, komfort życia, a dla trzeciego Jezus to była taka opcja na próbę. Jezus na próbę. Spróbujemy, jak nam pójdzie, Panie Jezu, jak nam pójdzie fajnie, to zostanę, jak nam nie pójdzie fajnie, to się odwrócę i pójdę gdzie indziej. Taka opcja, tak? Mogę być, a mogę nie być z Jezusem. Mam znajomego, który jest szefem firmy budowlanej w Opolu, zatrudnia kilkadziesiąt osób. Rozmawiałem z nim niedawno i mówię, jak tam ci idzie w twoim biznesie? On mówi, słuchaj, no, pff, z tymi ludźmi to ja już nie wiem. Dzisiaj są, jutro ich nie ma. <grym> Dzisiaj przyszedł do pracy, a jutro nie wiadomo czemu, znaku nie ma po nim, ani nie powiedział nic. Mówi, dowiaduje się za jakiś czas, że on pracuje już u konkurencji. Nawet się nie pożegnał. Ja tak go słucham i myślę, z pastorem rozmawiam. <laughs> Całkiem jak w kościele. Dzisiaj jest, jutro nie ma, nawet się nie pożegnał. Znacie takie historie? Ja znam, ja jestem w, już w, którymś, w, w trzecim, w trzecim y, y, zborze, jestem pastorem, tak na dłużej, a jeszcze opiekowałem się, opiekuję się kilka innymi zborami przy okazji. Takich historii się naoglądałem. Nawidziałem się takich ludzi. Dzisiaj jest, jutro nie ma, i nie wiadomo, gdzie i co, i jak, i nawet bez do widzenia. Jezus, jak opcja życiowa na chwilę. Jeśli mi się uda, to zostanę przy Tobie. A jeśli coś mi się nie spodoba, to sobie pójdę gdzie indziej. Albo sobie zmienię kurs, albo sobie tym pługiem zawrócę i pojadę gdzie indziej na inne pole i tam sobie poram trochę. I pójdę sobie gdzieś jeszcze. Pierwszy był nastawiony na sukces, drugi był nastawiony na komfort życia. Ten trzeci był nastawiony na taką osobistą wolność. Jestem wolnym człowiekiem. Mogę zdecydować. Dzisiaj służę tu Jezusowi jutro mogę już Mu nie służyć. Jestem wolnym człowiekiem. Należy mi się moja wolność. I te wszystkie postawy. To wszyscy my, tak? To wszyscy my, to ja również. To nie jacyś najgorsi ludzie na całej ziemi, to, to symbol całego Kościoła, całego chrześcijaństwa. My wszyscy się z tym zmagamy. My wszyscy mamy takie problemy, a Pan Jezus jest cierpliwy wobec nas i łaskawy wobec nas i czeka, aż dorośniemy, aż dorośniemy do postawy, Królestwa Bożego, aż dorośniemy do tego, żeby żyć, żyć według zasad Bożego Królestwa. I na te trzy problemy nasze, naszego egoizmu, naszego ludzkiego patrzenia na Jezusa, Jezus odpowiada i zaleca nam dwie rzeczy. Po pierwsze, posłuszeństwo, po drugie, zaufanie. Wartościami, Królestwa Bożego, największymi wartościami Królestwa Bożego jest posłuszeństwo i zaufanie. Odpowiedzi Jezusa na to wskazują, z tych odpowiedzi Jezusa to wynika. Jezus mówi, zostaw te rzeczy innym, idź za mną i głoś Królestwo Boże. Chodź za mną, potrzebuję Cię, teraz Cię potrzebuję, w tym momencie Cię potrzebuję, zaufaj mi, zaufaj mi, że inni się zajmą innymi rzeczami, zaufaj mi, nie rozglądaj się, chodź za mną, idź za mną, Potrzebuje Cię, bądź posłuszny, bądź posłuszna i zaufaj mi. To jest droga Królestwa Bożego, kochani. Posłuszeństwo i zaufanie. Śpiewaliśmy dzisiaj, przyjdź Twe Królestwo, tak? Stąp Twe Królestwo, przyjdź Twe Królestwo. Czy wiecie, że tam, gdzie jest Królestwo, tam jest król? No logiczne, tak? Tam, gdzie jest Królestwo, tam jest król. A tam, gdzie jest król, tam są jakieś prawa, tam są jakieś dekrety, tam są jakieś zobowiązania, tam jest posłuszeństwo. Królestwo Boże to nie tylko Jego obecność wśród nas. Dzisiaj Kościół bardzo duży nacisk kładzie na obecność. O, czuję Jego obecność, On tu jest, Jego Królestwo tu przyszło. I super, fajnie, to też jest prawda, bo Królestwo Boże to jest Sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym, tak? To jest Jego obecność, ale królestwo to nie tylko obecność Boga, królestwo to również posłuszeństwo królowi. To są te dwie rzeczy. Radość z Jego obecności, ale również posłuszeństwo Jego władzy, Jego panowaniu, poddanie się Jemu, powiedzenie, Panie, to co Ty chcesz, nie to co ja. Gdzie Ty mnie prowadzisz, nie gdzie ja chcę iść. Kiedy Ty chcesz, żebym szedł? Nie wtedy, co ja. To jest posłuszeństwo królowi, tak? Jeśli wsiadasz do samolotu, wchodzisz w przestrzeń posłuszeństwa pilotowi i załodze. Wsiadasz do samolotu i musisz się podporządkować zasadom tam panującym. Musisz wyłączyć wszystkie elektroniczne urządzenia. Musisz usiąść na swoim miejscu i zapiąć się pasem. Musisz się grzecznie zachowywać przez całą drogę, w miarę. Musisz zabrać bagaż, jaki jest dopuszczalny. Nie możesz wziąć ze sobą, nie wiem, pół garażu, czy krowę, czy konia jeszcze, bo taki masz kaprys. Podporządkowujesz się zasadom, jakie tam panują. Jesteś w przestrzeni, w której na... musisz się podporządkować. Żyjąc w Królestwie Bożym, z jednej strony czerpiemy to, co dobre, co to wspaniałe odpada, a z drugiej strony, żyjemy w przestrzeni posłuszeństwa królowi, który mówi chodź za mną. Potrzebuję cię teraz. Zostaw tam te rzeczy i chodź tutaj. Tu jesteś potrzebny. I po drugie, zaufanie. Nie tylko jesteśmy ślepo posłuszni, bo tak trzeba. Bóg nie jest dyktatorem. Bóg nas nie wykorzysta, Bóg nas nie zniszczy. Bóg jest dobrym Bogiem, On jest dobrym Królem, On jest najlepszym Królem, dlatego też oczekuję, że Mu zaufamy, po prostu Mu zaufamy. Zaufamy i pójdziemy za Nim. Zaufamy i zostawimy pewne rzeczy za sobą, żeby iść za Jego głosem, żeby być Jemu posłusznymi. Zaufamy Mu. Dlatego, kochani, zachęcam, zaufajmy Panu. Zaufajmy Panu, kiedy przeżywamy niezrozumienie. Jezus wchodzi do wioski i tam ludzie Go nie przyjmują. Spotyka się z niezrozumieniem. Ja wierzę, że każdy, kto idzie za Jezusem, ma swoją wioskę. <grytanie> ma swoją wioskę, która Go odrzuca. <grytanie> Nigdy nie jest tak, że jak idzie za Jezusem, to wszystkim się to podoba. Każdy po drodze ma swoją wioskę. Ale zaufaj Mu. Zaufaj Mu, kiedy przeżywasz niezrozumienie. Zaufaj Panu Jezusowi, kiedy przeżywasz jakieś straty, coś tracisz, bo On powiedział, że on czasem też nie miał gdzie powrócić głowy. Może chodziło Mu o tę wioskę, że noclegu odmówili. Może chodziło Mu o Jerozolimę, gdzie też żadna, żadne wygody na Niego nie czekały, tak? Ale zaufaj Jezusowi, kiedy przeżywasz jakieś braki. Zaufaj, że On cię prowadzi, że On to wie i że On cię przeprowadzi przez to. Zaufaj Jezusowi wtedy, kiedy przychodzi czas, kiedy On mówi teraz, teraz cię potrzebuje w tym momencie. Zostaw umarłych umarłym, teraz cię potrzebuje w tym momencie. Zaufaj Jezusowi, kiedy On mówi do ciebie teraz. Nie zwlekaj wtedy, nie przeciągaj czasu, nie trać czasu. Kiedy on mówi teraz, to teraz, tak? Zaufaj mu. Starożytny kronikarz Herodot, był taki, Jacku? Był. Herodot opisuje historię pewnego Ateńczyka, żołnierza, o imieniu Sofanes. I Sofanes był wyjątkowym żołnierzem, dlatego że zawsze nosił przy sobie kotwicę. Po co mu była ta kotwica? Nie dlatego, że pływał po morzach, ale dlatego, że kiedy stawał do walki z jakimś żołnierzem innej armii, to tę kotwicę w ziemię wbijał i mówił, nic mnie stąd nie ruszy, dopóki tej walki nie zakończę. Nie ucieknę, nawet jeśli będę cierpiał, nie ucieknę. Nawet jeśli będę przegrywał, nie ucieknę. Będę tak długo w tym miejscu, aż nie dokończę tego zadania, które tu mamy. I to jest taka moja zachęta dzisiaj dla nas wszystkich kochani, żebyśmy oduczali się, tak było coś tutaj o oduczaniu w tamtą niedzielę, żebyśmy oduczali się myślenia ludzkiego, abyśmy się oduczali szukania sukcesu, nastawienia na komfort tylko i wyłącznie, czy, czy własnej wolności, bo ja mogę tu i tu i tu, ale żebyśmy się uczyli, Życia według kryteriów Królestwa Bożego. I abyśmy się zakotwiczyli w Panu Jezusie. Abyśmy się zakotwiczyli w Panu Jezusie, aby nic nas od Pana Jezusa nie oderwało. Ani żądza sukcesu, ani żądza komfortu, ani żądza własnej wolności, aby nic nas od Pana Jezusa nie oderwało. Abyśmy szli za Jezusem na całego, na dobre i na złe. Abyśmy się w Nim zakotwiczyli, jak ten ateński żołnierz. Wbij swoją kotwicę w Jezusa i powiedz, nie ruszę się od Jezusa, bo On jest moim Panem, nie tylko Zbawicielem, a też jest moim Panem i moim Królem. I będę przy Nim i będę z Nim na dobre i na złe. I będę... Jemu posłuszny, będę Jemu posłuszna i będę Mu ufać, bo On mnie nie tylko zbawia od grzechów, ale On też mnie prowadzi swoją drogą, a ta droga zawsze jest w kierunku Jerozolimy. Zawsze. Droga chrześcijanina jest zawsze w kierunku Jerozolimy, czyli w kierunku umierania dla samego siebie, a życia dla Pana Boga. Powstańmy do modlitwy.